Witam Państwa Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś będziemy mówić z gościem, a jest nim pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk z Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej o stanie wojennym w Polsce, który zaczął się o wiele wcześniej niż ten, który znamy i mamy w pamięci i skończył dość późno. Pan doktor zajmuje się najnowszą historią Polski. Wydał m.in. takie publikacje jak Ostatni Leśni, 4853 Powstanie Warszawskie, Zwyczajny Resort, studia o aparacie bezpieczeństwa i działalność 5 Brygady Wileńskiej. Ten akurat temat będziemy chyba dziś, panie doktorze, poruszać, ponieważ będziemy mówić o stanie wojennym w powojennym. Polsce. Tak jest. Nie był to stan wojenny ogłoszony przy pomocy rozlepianych po miastach i wsiach afiszy. Stanowczo nie wynikał on z siły środków zaangażowanych przez władze komunistyczne do spacyfikowania społeczeństwa polskiego i zaprowadzenia na terenie Polski nowego politycznego ładu. Ta terminologia dotyczy głównie terenów obecnie określonych jako ściana wschodnia, czyli województw począwszy od białostockiego poprzez województwo warszawskie lubelskie, skończywszy na rzeszowskim. To, co działo się na tym terenie od momentu wkroczenia Sowietu w lecie roku 44, aż po początek lat 50, stanowczo wypełnia te wymogi określenia definicji. tej definicji stanu wojennego. Stała obecność wojska na tym terenie, ciągłe pacyfikacje tych terenów z udziałem wielu tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy. Stanowczo na takie Miano zasługują. No i jeszcze prowokacje, jeszcze można powiedzieć byty wcieleniowe, jeszcze inspiracje Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czy tylko polskie służby wszelkich rodzajów widne, tajne i dwupłciowe zajmowały się tym terenem? Czy byli tam także towarzysze z NKWD i śmierć? Stanowczo rola towarzyszy z NKWD była zwłaszcza w pierwszych dwóch latach po rozpoczęciu drugiej okupacji w tym wypadku sowieckiej rolą decydującą. Możemy mówić tu o pewnych no, sekwencjach czasowych, jeśli chodzi o skalę i rodzaj represji. Okres tzw. Polski Lubelskiej, czyli od lata roku 44 do momentu rozpoczęcia ofensywy styczniowej roku 45 jest, jest tym okresem, w którym działalność NKWD, wojsko Ochrony Tyłów, NKWD była rolą dominującą, jeśli chodzi o właśnie ugruntowy Władzy komunistycznej w ówczesnej Polsce. O, warto tylko wspomnieć o tym, że większość z 60 tysięcy żołnierzy Wojsk Ochrony Tyłów znajdowała się wówczas na terenie bezpośrednio znajdującym się na zapleczu frontu, no czyli na terenie owej Polski Lubelskiej. Na terenie Polski Lubelskiej została sformowana w październiku roku 1944. Dywizja Wojsk Wewnętrznych, NKWD, tak zwana Dywizja Zbiorczego przemianowana później na Dywizję 64, której głównym celem była pacyfikacja podziemia niepodległościowego. I trzeba dodać, że te działania wojsk wewnętrznych NKWD bądź wojsk ochrony tyłów NKWD ukierunkowane głównie na zwalczanie no według terminologii sowieckiej organizacji wrogich, były wspierane przez no, blisko półtora milionową rzeszę żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wówczas znajdowali się na terenie ówczesnej Polski no, w strefie frontowej. Plonem tych działań roku 44. zwłaszcza nasilonych późną jesienią tegoż roku, no było wywiezienie z terenu ówczesnej właśnie Polski Lubelskiej na blisku 50 tysięcy ludzi w 47 transportach poprzez obozy takie filtracyjne, które znajdowały się na przykład w Sokołowie Podlaskim, na stadionie, w Lublinie. Skrobowie też. Skrobów był, był obozem utworzonym przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, tą bezpieczeństwo wojskową, no wówczas w praktycznie w stu obsadzoną, jeśli chodzi o stanowisko kierownicze przez Sowietów i w gruncie rzeczy przy w tej, w tej olbrzymiej skali represji roku 44, no, stanowił taki niewielki przyczynek do tego, co się wówczas działo. Zresztą no, był utworzony dopiero w listopadzie tegoż roku. Ta skala represji roku 44 to jest to blisko 50 tysięcy osób wywiezionych do łagrów, z czego szacujemy, że około 40 tysięcy byli to obywatele polscy, reszta to by obywatele niemieccy skwytani na tym terenie. No tudzież można powiedzieć, że to 64. Dywizja wojsk Wewnętrznych działając od października do końca roku zatrzymała w wyniku no, działań ukierunkowanych wyłącznie na zwalczanie podziemia, ponad 16 tysięcy ludzi, z czego no, ponad 2,5 tysiąca byli to żołnierze Armii Krajowej, no, warto pamiętać, wówczas jeszcze będący no, członkiem sił sojuszniczych, prawda? Bo, no właśnie, e, e, ten tak. sojusz można powiedzieć był dla nas co najmniej bolesny, żeby nie użyć mocniejszych określeń. Poza żołnierzami AK, którzy, jak rozumiem, walczyli na tym terenie, ponieważ nie, nie przebili się w swoim czasie do Warszawy, do powstania, chociaż bardzo chcieli, prawda? Tak, ale to dotyczy... Była jeszcze piąta brygada... Wileńska Armii Krajowej, 6 Brygada Wileńska, czyli Łupaszka i Młot. Były jakieś szare szeregi, jakieś młodzieżowe organizacje, które uznały, że nie podoba im się to, co na bagnetach sowieckich jest tu przynoszone. Ta kategoria wrogów była kategorią bardzo pojemną i obejmowała nie tylko ludzi bezpośrednio zaangażowanych w działalność niepodległościową, w którejś z organizacji konspiracyjnych. To nie byli tylko członkowie Armii Krajowej, miejscowi bądź też ci, którzy napłynęli z kresów zwłaszcza północno-wschodnich, ale byli też członkowie no, wszystkich innych organizacji konspiracyjnych od NSZ-u począwszy, a skończywszy na batalionach chłopskich. Ale no, to jakby nie wypełnia też tej definicji pojęcia wroga, ponieważ tymi wrogami byli przedstawiciele wszystkich tych grup społecznych, którzy no, z racji swojego umiejscowienia w społeczności Polski międzywojennej byli tym tworem obcy, myślę Tutaj. Nie rokowali nadziei, Nie na to, nadziei. To, byli, to były rodziny oficerów zawodowych, rodziny rąbukami. policjantów, rodziny przedstawicieli administracji rządowej, administracji samorządowej. Powiem tak, no, tych kategorii robiło się w miarę upływu czasu coraz więcej. W końcu lat 40 tych, tych kategorii różnego rodzaju było ponad 20 a na początku lat 50 było ich już ponad 40, Żeby to przełożyć jakoś na liczby, no ten początek lat 50., który stanowi apogeum terroru komunistycznego w Polsce, już obejmującego rzecz jasna nie tylko ową Polskę Lubelską, ale cały teren ówczesnej Polski, no to było około 6 milionów obywateli. Oczywiście, że ten teren Polski Wschodniej był szczególnie dotknięty owymi działaniami, ponieważ opór zbrojny na tym terenie był również oporem najbardziej powszechnym i najdłuższym. No tutaj wypada stwierdzić, że jeśli chodzi o taką statystykę tego nacisku operacyjnego resortu bezpieczeństwa w terenie, bywały takie powiaty niedaleko zresztą od Warszawy na Podlasiu, gdzie liczba osób wziętych w rozpracowanie operacyjne, czyli mówiąc językiem Śledzą. normalnym, osób, które znajdowały się w obrębie zainteresowania resortu bezpieczeństwa, zbierano na ich temat informacje. No, takich ludzi w niektórych powiatach było ponad 10% całości populacji, wliczając w to starców i dzieci. Także ten nacisk był przeogromny i bynajmniej nie wygasł on w pierwszych dwóch, trzech latach powojennych, tylko trwał z różnymi fazami, ale aż do początku lat 50. Na pewno, no gdzieś do 50 pięćdziesiątego, pierwszego, drugiego. Te dwie sławne brygady Dowodzone przez dwóch ludzi, którzy chyba nie mieli złudzeń, że uda im się z tego ujść cało. No chyba tylko chcieli jak najdłużej walczyć z bronią w ręku. Znaczy kwestia dawania świadectwa dla miejscowej społeczności, wbrew temu, co teraz sądzimy, była kwestią niezwykle istotną. Dlaczego to znaczy... Wbrew temu? I, no, ja, ja wcale e, patrząc nie po kilkudziesięciu sądzę. latach na właśnie taką ofiarę całopalną, można również użyć takiej argumentacji, że nie miało to większego sensu. Dla miejscowej społeczności miało to niezwykle istotny sens. Stopień identyfikacji znacznej części mieszkańców białostoczyzny, Podlasia, Lubelszczyzny, Rzeszowskiego również. Z chłopcami, którzy z, chłopcami z lasu tak, było którzy niezwykle barczy. duże. No tutaj też warto wspomnieć o jednym, jednej ważnej, ważnej kwestii, mianowicie wrogiem bezpieki, władz komunistycznych nie byli owi chłopcy z lasu. I ci chłopcy z lasu nie byli czymś wyekstrahowanym ze społeczeństwa. Chłopcy z lasu byli, byli tak naprawdę emanacją tego, co znaczna część społeczeństwa sądziła. I wrogiem władz komunistycznych, a zwłaszcza bezpieki w latach 45 było całe społeczeństwo. W związku z tym ten opór właśnie trwał tak długo, mimo tych olbrzymich represji. Skala poparcia była tak duża, mimo nieprawdopodobnych ofiar, jakie ponosiły owe społeczności lokalne. Stąd to zespolenie owych chłopców z lasu i właśnie tychże społeczności było tak silne i trudne do przełamania, jeżeli w roku 1948, roku takich wielkich polowań na ludzi, już po amnestii roku 1947, czytamy w raportach bezpieki odnośnie Podlasia, właśnie terenu działań 6 Brygady Wileńskiej, że istnieje konieczność głębokiego przeorania terenu, a żeby złamać negatywny stosunek ludności do miejscowych władz. Dzieje się to 3 lata, no prawie 4 lata po trwaniu ustawicznych pacyfikacji reprezentacji. No to jest to świadectwo tego, o czym mówię, jeżeli na początku lat 50. w ramach takiej wielkiej operacji o kryptonimie Narew skierowanej przeciwko ostatniemu dowódcy 6 Brygady Wileńskiej kapitanowi Kazimierzowi Kamińskiemu, huzarowi. Mhm. Jest użytych blisko 3000 żołnierzy i funkcjonariuszy. Jeżeli w ciągu roku działań jest przeprowadzonych 1800 operacji w terenie, jest aresztowanych około 1000 ludzi, to świadczy nie tylko o represyjności systemu, ale o skali, skali poparcia siły oporu. Siły oporu. Mhm. Przecież te działania wymierzone przeciwko no, kilkunastosobowym już wówczas grupom leśnych były wymierzone. Nie tylko w te grupy, one miały na celu zastraszenie społeczeństwa. Przede wszystkim, no tak, bo o to. Po prostu. O co, nie o tych chłopców, nie o tych chłopców ponieważ... których oni mieli nadzieję w końcu wyłapać. Znaczy wyłapać pod ścianę, czy po zamknąć, albo zabić na miejscu. Ale przecież miała zostać ta właśnie ludność. Miała zostać. A ona ta miała ludność. w duszach to samo co ci chłopcy. Dokładnie. Jak to się skończyło? Czy ten opór wygasał? Tak, Jakiś zdecydowanie sposób? tak. Aż do śmierci Stalina, czy była to jakaś cezura, czy wcześniej? Niej, bo przecież wiemy, że Łupaszka został stracony w 1951, że Huzara zamordowano bodajże w 52, W trzecim roku. Nawet już trzecim, tak? tak? tak. Bo wcześniej zginął młot z 49. Ręki, za, W 1949. W z ręki żołnierza. Znaczy tak, to trzeba w ogóle wspomnieć o tym, że te represje, o których mówimy, miały charakter różnoraki. Od fizycznej eliminacji poprzez niszczenie ekonomiczne. O tym warto wspomnieć, ponieważ no rodziny zniszczone w ten sposób no nie były w stanie się podnieść z upadku ekonomicznego przez kilka następnych pokoleń. To są masowe wysiedlenia ludności bezpośrednio identyfikującej się z grupami konspiracyjnymi. Te wysiedlenia idą w setki ludzi na gruncie poszczególnych powiatów. Także stosując tego typu represje administracyjne, ekonomiczne, wreszcie karno-prawne. Doprowadzono do tego, że kręgosłup owych społeczności został no, w sposób znaczący, Złama, na, jeśli, nie narusz, jeśli nie złamany, to, to nadłamany. To nadłamany. Mhm. Jeśli wspomnimy o tym, że te represje, proszę Państwa, nie wygasły ani w roku 53, ani w roku 56, ani w roku 70. One wygasły w roku 89 na ludzi związanych z podziemiem. Na ich rodzinę bezpieka do roku 1989 zbierała papiery. Ci ludzie, czy to działając w organizacjach kombatanckich, czy też w ogóle nigdzie nie działając, dalej znajdowali się w kręgu zainteresowania resortu. Może pana zaskoczę, ale powiem, że to piękne, że mimo wszystko, mimo wszystko tego się zdusić, nie dało. Dziękuję panu bardzo. Myślę, Dziękuję że to jest również. akcent optymistyczny, mimo że oczywiście cierpienia, ból, straty, nędza, świadomość bycia na marginesie życia i w ogóle nie życia, tylko, nie wiem, trwania w bezruchu, ale serce i dusza jednak się nie poddają. Dziękuję. Dziękuję również. Żegnam się z państwem. Mój gość dr Tomasz Łabuszewski i Olga Braniecka do usłyszenia. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, kłamstwo. Prawda, prawda, prawda. Tajna historia Polski.